Józef Piłsudski, zesłaniec i polityk, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej, to człowiek legendę jedna z najistotniejszych postaci w historii Polski. O Józefie Piłsudskim setną rocznicę odzyskania niepodległości opowiada publicystka i pisarka Alwida Antonina Bajor. Jakimi ludźmi on y, lubił się otaczać? No właśnie ta hołota, jak, ty, jak pisał ksiądz Marion Tokarzewski, bo ta hołota w otoczeniu. Ja to dałam do spektaklu, w tym monodramie to jest. Tam pisze, car, takie nazwisko takie było, ale on nie lubił akurat tego cara, on, on nie lubił. On, on, jakieś sprawy z tym carem to mu przez Wieniawy załatwił car świetnie podrabiał jego podpisy no i tam jakieś rzeczy robił takie, że jakieś nakazy rozkazy, o których marszałek może nie wiedział, chociaż Winiewa potem mówił, że to były takie drugorzędne jakieś sprawy, rzeczywiście nie trzeba było marszałkowi tym głowy zawracać, nie. bo on już biedy siedział, bo tam pełno do niego ludzi różnych szło, z różnymi prośbami z różnymi tego, że on za głowę się chwytał i mówił, mam tylko czas gdzieś do wygódce tylko siedzieć bo już nie, nie wiem nie wiem, gdzie się podzieć. No i ten car podrabiał jakieś tam jego podpisy, coś tam wychodziło, ten pisał, że ten podpisy podrabia, że, że to fałszysz takiś siaki, albo ten książę właśnie świtalskie. A już Apostata, podrabiać podpisów też, coś tam jeszcze było, o kimś, o kimś w końcu owien... owieniawie. chorobliwy piek, kobieci, ożeniony z Żydówką. I jeszcze jakiś tam jeden, znowu pułkownik, taki taki wymienię to otoczenie marszałka. Też ta Pateusz, czy coś tam jeszcze, postata tak, ożeniony z żoną Wieniawy. <laughs> Niemoralne towarzystwo, zgubna dusza marszałka, przyszedł ratować tą zgubną duszę. No trochę tam ratował, ratował, że pewnego dnia jednak marszałek, jak wspomina Wieniawa, Zawołuje wieniała, żeby mi przy stole, w herwederze, przy obiedzie z prośnych słów więcej nie było. <śmiech> to jednak jakieś tam osiągnięcie Mariana Tokarzewskiego księdza były. No ale co? Po przewrocie majowym marszałek już wiadomo, w internecie gdzieś jest. Rzeczywiście, że cały już judernymi słowami, już nerwowo nie utrzymywał. Naprawdę jego nerwy ponosiły. Cały czas tak było, a młodzież, a młodzież cały czas szalała za nią i to zabawne, znalazłam w jednym miejscu tam wspominki tego, jak ta młodzież latała z tym, a marszałkowi wolno się rugać, bo marszałek ma prawo, jemu, jemu wolno. Chociaż te piosenki też szły w różnych, w różnych potem wersach brygada, też, też było wesoło. ma też dużo sporo innych pisał, potem też wspominał i się uśmiechł, to się nie nadaje do druku, to się nie nadaje do druku. Miał charyzmę, bo e, były ta słynna Rewia, która była w 1933 roku, czy 1934 roku, którą prowadził. Przecież Wieniawa był po tam pierwszym kawalerzystą w, w Polsce. Był wyjątkowo zdolny człowiek. Śmiały, odważny i przystojny. <głosy> no, mówił, że jak była ta Rewia, tyle ludzi było, tyle on prowadził to wtedy. I potem pytałem tych swoich oficerów tam, połkowników innych, co wyście wiedzieli, jak to tego? Nikt nic nie wiedział, tylko marszałka wiedzieli i jego oczy każdy wiedział. A co się dokoła wiedziało, to ich nic już nie obchodziło. Oni jak w w niego zapatrzeni byli. No sprowadzić tyle ludzi wokół siebie ściągnąć i skupić na sobie tyle uwagi. Tego nie chciał specjalnie, ale było odważny też, bo szedł przez pole, kule tam gwizdały. Nie bał się niczego. Niczego się marszała nie było. Jedzie, jedzie na kasztancę, na kasztancę, siwy strzelca strój. Siwy strzelca strój. Hej! miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Gdzie szabelka ta zastali, ta zastali, stali, przecież idzie w bój, przecież idzie bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, komendancie, miły wodzu mój mundur generalski, generalski Złotem szywany, złotem szywany Hej, hej, komendancie, wodzu kochany Komendancie, wodzu kochany! Idziem z Tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo Młodych szelców rój! Młodych szelców rój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! I'm a bomb for for the for Hey, hey, Taką marszałku Piłsudskim śpiewał na początku lat 30. chór Juranda. Wracamy do rozmowy z panią Alwidą Bajor. Na czym polegała litewskość marszałka? I... To czuje się nawet z jego głosu, przecież są nagrania, jeszcze parę zostało tego. To, to się czuje nawet jego, jego, jego ta wymowa cała, nie? I ten akcent czuje się, ten wiolenski nasz. Y, tak, mm -hmm. ale y, też pewne cechy charakteru widocznie, cechy. Z, powodu, z powodu których on tam czuł się osamotniony nieco, wydaje mi się. No czuł się osamotniony, ale no Wieniawe, takie nie był przecież z Wilna wcale. Jak on tam mówi też, Wieniawe, ile wiedział chciał języku? języków? Wieniawe, było już sześć. Uczcie się roskiego, bo nie znacie roskiego, język nieprzyjaciół, trzeba znać języka nieprzyjaciół. Mm. A poza to, a Wileński znacie, ja mówię, nie, no i tam marszałek kota, tak, poszedł, wyszedł, no tak z uśmiechem trochę. Ale zarzucano mu tą Brześci-Berezę, prawda, no bo wsadził no, potem no. tych swoich generałów. No ale oni mu tam szkodzili, poważnie szkodzili. No nie uśmiercił w końcu, przypisali mu tam dwie ofiary, chociaż też nie jest niesłusznie, uważam, że nie. Miał, miał dużo adwersarzy za życia. Głównie tam najwięcej utknął, mówi to Dmowski jak Dmowski. Dmowski jednak po śmierci marszałka wywiadzie właśnie z Saty Mackiewiczem, w rozmowie raczej, takie było luźny to co wspomina Mackiewicz właśnie w tej książce Klucz do Piłsudskiego. Kiedy go zapytał, to jednak Dmowski przyznął, mówi, to był jednak wielki wódz. Dmowski ukazał się na poziomie. Chociaż też, bo tam różne rzeczy, no wiadomo jak tam było. Za dużo przypisali tych nieszczęsnych, nie wiem, jeszcze agent japoński. Ten pojechał do Japonii, razem się spotkali, bo się nie umawiali przecież z Dmowskim. To Dmowski nie agent. Chociaż Dmowski więcej pieniędzy dostał niż Piłsudski. Na jakieś tam prace dywersyjne przeciwko Rosji. Ale była ciekawa, ciekawa jeszcze z czego był taki. A co Winiawa wspomina, jak oni już wracali z Wilna, tutaj, kiedy szedł na odsięcz, jak mówił Matce Boski, ostrobramski, w XIX roku, kiedy już wracali po tym zwycięstwie, gdzieś tam na chwilę zatrzymali się w Białym Stoku, jakieś tam jednostki wojskowej, Marszałek coś tam na kogoś zwrócił uwagę, coś mu się nie podobało, zawołał, coś tam winiał, wspominał, że tak, tak, tak był ściakły na niego. Co się tam przeskoczyło, jakieś wojskowy. I wrzeszczał, zapakuje do więzienia powiesie, rozstrzelał. Skąd jesteście? Podozmiali. Popatrzył na niego. Aha, ten mężczyzna. Dobrze, dajcie mu spokój. Tak, było podobnie z Brześciem i z Berezą, bo tam, tam jemu podsunęli rejestr cały, bo było tak, że może marszałek nie wiedział. Wiedział, wiedział, że... że tam jego rozkaz był, przeresztować tego Witosa też. No, Witosa, z Witosem chociaż tam go nie, nie smagali po plecach, nie biczowali, innym się dostało. Ci chłopcy gotowi byli za tego marszałka w kawałki rozerwać, ich można było zrozumieć. Mm? I wtedy, jak jakby podsunęli ten spis, tam był tak, marszałek patrzył, patrzył na to, aha, ten tego może nie, nie trzeba pakować, bo u niego tam żona chora, czy tam dziadek, czy tam ktoś tam chory, ten tam jeszcze coś. A ten nie, ten z Wilna, a, a tamten nie, tamten z Podkowna, nie, nie trzeba nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Czyli ten sentyment tak, do, do tak, strony tak, tak, rodzinnych tak. Mimo, on zawsze, mimo, zawsze mimo że, że bałgoś mu ukazali, ale zależy skąd on to, jak stąd nie, nie ruszyć go A kiedy, kiedy zapadła decyzja, kiedy on postanowił, że jego serce będzie w pochowane i matka No przecież jak się on tak zdecydował przed śmiercią. Ten podział ciała to tak no, trochę wygląda rzeczywiście skopiowany skądś. No. no choćby i od tego, od Chopina. No właśnie, no. od czasów romantyzmu. To... Od czasów romantyzmu. Chciał, żeby serce było z matką. No to też temat rzeka w ogóle z marszałkiem to... Ja tylko dziś naprawdę irytuje, kiedy nie głupi ludzie, albo wyciągają jakichś lekarzy nawet, już nie mają naukowców swoich. Jakiś klub na Powiślu gdzieś tam utworzyli. Cała taka gromadka się zebrała i tyle psów na tym marszałku dzisiaj wieszają. No to jest niesmaczne. Jakoś w dramaturgii polskiej postać Piłsudskiego jakoś się nie wpisała. To znaczy nie przypominam no, nie, no, sobie no, teraz do, dobrych Teraz film ma wyjść, teraz film ma wyjść. Ale fabularny? Tak, w Polsce. No, zobaczymy, mm -hmm. co... Ale w tym co, roku dopiero. No, tak, w tym, a może... Tak. Nie, raczej, przepraszam, w dziewiętnastym już. W mm -hmm. No to chociaż tu może coś będzie, ale żeby jakiś dramat był, ja nie, ja nie natknęłam się na to nic. W dramaturgii jakoś... Nie, nie wiem dlaczego. Wie pan, no, ja miałam dziennik gimnazjalny, dzienniczy gimnazjalny, bo nie słowa. Mnie tu bardzo dużo dało. Jaki był zioł młodości, bo to trzeba było jednak wiedzieć, jak, jak on... On w literaturze, ja też poszłam na pasku niektórych źródeł polskich, w tym w tym swoje pierwsze książęczne, Stepion jezioro czerwone. Tam za dużo tych laurek było. Z ojcem nie były dobre relacje u niego. Nie. Bronić był wybrankiem ojca, <śmiech> pierworodny syn. Ziółk był matki. Ziuk ponieważ był żywym człowiekiem, bez bo nieś był bardzo skupiony, to już było przyszło na łukowiec, mm. tak. jednak. Był taki wórwiz, powiedzmy sobie, sympatyczny zresztą, dziewczyny za nim biegały, wszystkie dziewczyny poodbiją Broniesiowi, ale ciotki były w żółtku ziódku, no zresztą jedna z tych ciotek, bo Roman z nią miał, mm. <laughs> z Lipmanową. I ciotki były starsze, młodsze, wpatrzone, ziółczyk, ziółczyk, ziółczyk. No, taki ziół był i przystojniaczek, i bystry. Bystry umysł miał chłonny. Zdolności miał, no tylko poetyckich nie miał. Jedny wiersz podobno to jego, może i jego słaby. <głosy> Napisał, kiedy już siedział w kozie, Zresztowany z Moskwy do ojca pisał. A tak z ojcem nie miał dobrych relacji, dlatego podjął te studia w Charkowie na złość ojca, bo to chciał, żeby on studiował w Petersburgu w technologicznym, na Ziuknie. nie. Mówił sam, że tam do Charkowa ojcy tak szybko się nie wybierze, bo ziók się tłuk dwa tygodnie koni, tam nie było połączenia kolejowego, a do Pitra to stary by się szybciej wybrał. Zresztą właśnie Brodzi studiował w P3, pierwszy semestr, póki nie, wpadł, póki nie związał się z tą narodną wola, z bratem Lenina. Był z nim tak stosunkowo bliskich relacji z Julianowym Aleksandrem Bronisiem, jako student. A jego wciągnął do tego Józef Łukaszewicz, ten nasz późniejszy potem, który był wszyscy było 18,5 lat od siedział za to. Polaków skazali początkowo na śmierć, potem, potem na, na lżejszy trochę się dostał 15 lat gotowich. Jak wiadomo, Łukasz się brzmiał? Dożyło czy ale wyżył. Potem rewolucja go tam uwolniła i został profesorem potem w wilnie, na USB. I on go wciągnął broni się do tej narodnej woli. A nigdy pani nie wpadła na myśl, żeby o bronisławie Piłsudskim napisać sztukę teatralną? Pan naukowiec to trochę martwy temat. Niestety tak. Można było, ale to no nie to. I oni między sobą też tak nie mieli za dobrych relacji. Mieli dobre, jak jakieś tam coś poważnego, to tak. Ale tak, to byli bardzo różni ludzie. No, no to, to, to jednak nie teatralny temat Bronisław. No to byłoby takie no zbyt uczesany, uh -huh, uh -huh. zbyt grzeczny, uh -huh. Uh -huh. zbyt stonowany. Zna, znamienne, że właśnie pani, Wilnianka, napisała te dwie sztuki o Józefie Piłsudskim. No nie po raz pierwszy Wilnianie są pionierami w jakiejś dziedzinie, prawda? <laughs> Mój były redaktor, Bacewicz, czasem do mnie dzwoni, namawia mnie, żebym o Romerze pisała. Michale. Michale, uh -huh. Michale. Ja jego też mówię, mówię no, no profesor, mówię, no nie, no nie, Lwieda, bo ja kupiłem dzienniki poczytać, tam można, można, tam i miłości tego, no miłości, no, z, no ale... Z tych, z tych fragmentów, które poznałem, to też wynika, że tak, że to postać też bogata. Bogata, w, na pewno. on tak może rzeczywiście, gdyby ja nie czytałam tych dzienników, może przecież tylko fragmenty czytałam, to tak, ale no nie wiem, no siuk, przez to właśnie, że samołóg potrafił taką rzecz zrobić, nie? I zarzucali mu potem, że on nie, nie, nie profesjonalist. Myśleli, ludzie, kochani, no profesjonalista nic by nie zrobił. No. A tych y, przedstawicieli tego klubu na Powiślu, to wyślijmy do Berezy kartuskiej. Boże, ale tam już go matka się zebrała. Już nie mają kogo, to teraz jakaś dentystka mówi. <śmiech> może, a takie głupoty, co przeproszę. A jak on tak mucha? Co to Słowacki? Ja nie rozumiem króla ducha. Pytałam jednego profesora od literatury. Nazwisko Naka, już nie powiem kto. On też nie rozumie króla U, ducha. No, to, no ten ziók z tym królem duchem, przecież nikt tego nie rozumiał, o co to chodzi. Albo taki jeszcze Rafał Ziemkiewicz słynny. On wydał, Cień Marszałka, wydał książkę. I ten bez końca. A jak on już powiedział, że on nienawidzi Gombrowicza, myślmy o tym. To hmm. mnie to. To nic dziwnego, że ty Piłsudskiego też nienawidzisz. No, nie rozumiesz przede wszystkim. Tak. No, ale nienawidzi, no, to no. można nie rozumieć. Ale przez co trzeba nienawidzić? Gomrowicza oficjalnie wszędzie. no To o czym mówią? No. Dziwię się, że lekarze, nawet taki Hubert Czerniak, przecież to, to wzięty lekarz, wydaje mi się, on tam dzieci właśnie leczy od autyzmu. Ale oni powtarzają. Oni tak ściągali, już teraz nie mają tych. Wypaliło się widać ta pula naukowców, tak zwane, tam są niektórzy mm. z tytułami. Podejrzewam, że to ktoś mądrze zauważył, że to takie robi się podpis takie, że, że Kaczyński niby chce tak być jak marszałek, no to my tobie dołożymy przez marszałka, o, tak nie mogą wprost, no to z tej strony trzeba. Ale to, to niesmaczne jest. Ja wiem, że w Łodzi też on, ten marszałek ma tam przeciwników to jakaś magma, czy magda się u nich nasyła, jest takie klub. Oni jakieś pismo swoje wydają i to takie, tak to niesmacznie brzmi wszystko, tak prymitywnie powiedziałabym nawet. Takie głupoty wygadywać, Boże, nie wiem. Dobrze, że Wilno to zrobiło. Właśnie. No właśnie. Są dwa ziółki, będą okazje, choćby 19 marca będą te zgrali co roku jeżeli. i 12 maja też, nie? Będzie jakoś. Szkoda, że tak. Chciałam jeszcze powiedzieć, że on przecież już liczyli, że tam będzie bardzo źle. A on przecież z Paderewskim miał bardzo dobre relacje, Żuk. Oni się spotykali mm -hmm. razem i też już ta żona była niemożliwa. Paderewskiego to, to było cud, cudaczna kobieta. Wszystkie sprawy jego musiała załatwić. Z urzędu też. Jak się spotykał marszałek z, z Paderewskim, to w łazience uzmawiają. ta kobieta nie, nie dała żyć. Ona musiała wszystko wiedzieć i musiała wszystko porządkować. Ważne jakieś dokumenty potem znajdowali w koszu na brudną bieliznę. Na jakiś tam naradach. Sejmu czy czegoś, ona musiała być obok, no, na poręczy się działa głoskała tego Paderewskiego, mój kotku kochany, no, żeby się nie przemęczą. Toż wszyscy mówili, kiedy ta nieznośna baba się wykończy. <śmiech> <śmiech> I jak, jak Paderewski mianował ministrem wojny chyba wtedy, jego czy Romyczykował, tak, ześ, z tym wojskowości chyba, morskiego, to ten mu odpisał chyba, że utrujesz swoją żonę, to wtedy zostanę, bo tak tam się nie pojawi <śmiech> Poderewskiemu. I jak jednak artysta z artystą, bo w duszy to był artysta marszałek, no naprawdę. On miał artystyczną duszę, romantyk. I jak z Poderwskiem jakoś się dogadali i było dobrze, no to zaczęli między nimi wtedy knąć straszne rzeczy. I no sprawa, że Paderewski, no, rządził jak rządził, artystycznie też. <śmiech> Ciekawa w ogóle poka była, piękna poka była. Państwo jednak za tak krótki okres czasu, 19 lat, mój Boże. Ja też nie wiedziałam, że polskie wojsko, polskie, czyste, które właściwie to dzięki Piłsudskiemu powstało, było po, po, po Rosji największym w Europie. I najdzielniejszym, bo dzielni żołnierze byli. No, że potem wojna, że tak tego. Że po, po jego śmierci dużo potem beks z, jednak cknąćł, trzeba przyznać. Może by jakoś z tą wojną było inaczej. No, było jak było, wyszło jak wyszło. Także o, niech żyje nam ziók, dobrze, że jest na tej rosie. No. <laughs> dobrze, że Litwinie bo w końcu pomnik wystawili i Bronisowi też wzyło, jak Polacy nie potrafili tego zrobić. Też dobrze. Dziwne trochę, nie? Ale tak jest. No. <laughs> Trzeba się cieszyć. Co, mm. Coraz mniej dziwne. To znaczy, no dziwne ale coraz no, mniej. Nie, już teraz coraz mniej robi się dziwne. się tak. teraz najczęściej nie będą zaraz ziółka bronili. Tak, dojdzie do tego. <laughs> On między innymi Witos, o, Witos może się chwalił, a może prawda. Kiedy Witos wracał z Krakowa z kimś tam, z jakimś dziennikarzem, jakiejś gazety, nie pamiętam, to ten dziennikarz potem opisywał, że Witos mu się pochwalił i pokazał list ziłka do Witosa, kiedy on pisał, że on najpierw pojedzie, to już było po 26 roku, kiedy witał najwięcej wtedy na Szkociku. Ale on mu napisał, że on chyba najpierw pojedzie na Litwę i tam zrobi niepodległość, a dopiero potem wróci do Polski, bo tutaj niemożliwe z tym narodem, <śmiech> jak on tam mówił. Naród wspaniały ludzie, kurwa. Co Witos oczywiście do siebie tego nie przypisał. Potem się przekonał, może kim jest. No ale pogrzeb miał też wspaniały po śmierci. Trochę, może skomniejszy niż Ziuk. Legko, ale też dużo. Dużo miał swoich zwolenników. Ludowic. Chłop, ale dbał o interesy bogatych chłopów, a nie biednych. Tak? A ten biedny chłop szedł jednak i walczył. A dzięki komu? Dzięki oficerem, który w szkole. On przecież wykłady ciągle prowadził. On jeździł jak, jak nieprzytomny. On jak szkolił normalnie. I pisał jednocześnie. Grosza sobie nie wziął. To potem, co, to, oje, co oni tam nie wyprawiają teraz? Że, że ojciec jakiś bank miał. Jakie bank? On, to on Przecież ten złów już był na licytacji, bo nie mieli jeszcze czego spłacić. Że ziók miał tyle pieniędzy w banku. A mason? No ale no, nie był masonem nigdy. A co, mason to tak źle? Polska masoneria więcej dobrego zrobiła niż złego. Nie wiem. Żeby tyle dzisiaj wieszyć na tym dziuku psów, to, to, to jest jakieś niesmaczne po prostu. To już śmieszne robisz i głupie.